Do 12. Nadajemy z Kasprowego Wierchu. Zapraszam, Roman Czajarek. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Minęła godzina druga. Tu program pierwszy polskiego radia. Aktualności jedynki Ewa Worobiec, zapraszam. Na dziś śledczy zaplanowali sekcję zwłok 26-latka zastrzelonego w piątkowy wieczór w Bystrzycy Kłodzkiej. Decyzją sądu podejrzany Borys B. został tymczasowo aresztowany na dwa miesiące, choć mężczyzna twierdzi, że działał w obronie koniecznej. Prokuratura jest innego zdania. Sekcja zwłok ma dać odpowiedź na pytanie, ile kul wystrzelonych z karabinu raniło 26-latka. Śledczy zlecą także analizę balistyczną broni, powiedział mi Mariusz Pindera z prokuratury okręgowej w Świdnicy. To był karabin Fedarm AR-15, kaliber 5,56 mm. To był taki normalny karabin, prawie jak bojowy, używany w wojsku. Może to była taka wersja bardziej cywilna, ale mógł strzelać seriami. Śledczy ustalili, że podejrzany dwukrotnie widział się z grupką trzech mężczyzn. Ci pijani wcześniej mieli wszcząć awanturę w jednym ze sklepów i grozić komuś pobiciem bez. Spotkał ich na swojej drodze, gdy spacerował z psem między mężczyznami. Doszło do awantury. Wtedy Borys B. wrócił do swojego mieszkania. Miał pozwolenie na broni, miał ten karabin w domu i z tym karabinem poszedł z powrotem na miasto. Znowu się spotkał z tą samą grupą w pewnym czasie. Doszło do kolejnej sesji. Oddał najpierw strzał a następnie serię. Borys B. został zatrzymany na klatce schodowej. Znaleziono przy nim znaczną ilość gotówki, spakowane rzeczy osobiste, a także paszport. Nie przyznaje się do winy i twierdzi, że działał w warunkach obrony koniecznej Grozi mu do żywocie. Mateusz Czmiel, Polskie Radio. Dolnośląscy policjanci zatrzymali też 29-letniego mężczyznę, który po tragedii w Bystrzycy-Kłodzkiej nagrał i opublikował w sieci film pełen nienawiści. Mężczyzna usłyszał zarzuty i został aresztowany na dwa miesiące. Ekstradycja Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego do Polski nie będzie taka szybka. Były minister sprawiedliwości Adam Bodnar tłumaczył w TVP Info, że procedura sprowadzenia polityków będzie trwać długo z powodów prawnych. W przypadku pana Marcina Romanowskiego rzecz jest prostsza, ponieważ w jego przypadku obowiązuje europejski nakaz aresztowania, czyli ta procedura taka ekstradycyjna wewnątrz unijna. Natomiast co do Zbigniewa Ziobry, jeszcze ten europejski nakaz aresztowania nie został wydany. Nie wiem dlaczego sądy z tym zwlekają. Ustępujący premier Węgier Viktor Orban udzielił posłom azylu politycznego. Byli urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości są podejrzewani o udział w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Wiceprezydent USA J.D. Vance powiedział, że jest mu przykro z powodu przegranej w wyborach na Węgrzech Viktora Orbana. Dodał, że poparł go, bo jako jeden z niewielu europejskich przywódców przeciwstawiał się biurokracji w Brukseli, która, jako ocenił, wyrządza USA dużo zła. Prezydent Karol Nawrocki pogratulował Peterowi Madziarowi i jego ugrupowaniu TISA zwycięstwa w wyborach na Węgrzech. Tysiącletnia przyjaźń polsko-węgierska musi trwać, to jest ponad wybor. Wybory parlamentarne to suwerenny wybór narodu węgierskiego, powiedział prezydent w telewizji Polsat News. Wcześniej wynik wyborów na Węgrzech skomentował na portalu X premier Donald Tusk. Napisał Węgry, Polska, Europa znowu razem. Wielkie zwycięstwo, drodzy przyjaciele. Holendrzy podzieleni w sprawie wizyty pary królewskiej w Waszyngtonie. Król i królowa spędzą noc w Białym Domu. Gdyby prezydent Trump zajął Grenlandię i unicestwił Iran, para królewska mogłaby uniknąć spotkania, a tak nie miała wyjścia, pisze dziennik Alchemijn Dachblad. Holendrzy podczas dyskusji skupiają się głównie na tym, że króli królowa spędzą noc w białym domu. Jedni uważają to za niezręczne z powodu sytuacji na Bliskim Wschodzie, inni zaś postrzegają działania pary królewskiej jako dbanie o interesy Holandii, która współpracuje z Amerykanami w ramach NATO i prowadzi z nimi intensywną wymianę handlową. Media przypomina Powinnają, że podczas czerwcowego szczytu NATO w Hadze Donald Trump nocował w Pałacu Królewskim, więc spotkanie w Białym Domu należy traktować jako rewizytę. Król Wilhelm Aleksander już wcześniej odbywał kontrowersyjne podróże. Spotkał się z Putinem na miesiąc przed aneksją Krymu, przy czym o planach rosyjskiego prezydenta nie wiedział. Podróżował do Kenii kilka miesięcy po krwawym stłumieniu protestów przez policję w Nairobi. Według ekspertów w działaniach tych widać dyplomację i chęć utrzymania dobrych relacji z partnerami. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rojen. Żonkile znów przypomną o powstaniu w getcie warszawskim. W niedzielę wolontariusze i wolontariuszki po raz czternasty wyjdą na ulicę, by rozdawać żółte papierowe kwiaty. Łucja Koch, wicedyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN mówi, że symbol nawiązuje do ostatniego przywódcy powstania. Marek Edelman co roku dostawał anonimowe żółte kwiaty, opowiedział o tym Hannie Kral i to zainspirowało zespół Muzeum do stworzenia tego papierowego żonkila. W tym roku na ulicach Warszawy wręczymy 3 milionowy żonkil, 3 miliony znaków pamięci, wspólnoty i odpowiedzialności. Od początku akcja odbywa się pod hasłem łączy nas pamięć.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 W nocy w województwie zachodniopomorskim słabe opady deszczu, wiatr i słaby i umiarkowany na Półwyspie Helskim dość silny. Temperatura w nocy od minus jednego stopnia na wschodzie plus czterech w centrum kraju do dziewięciu na południowym zachodzie. W wielu miejscach Polski wiatr może być porywisty z kierunku wschodniego i południowo-wschodniego. We wtorek na termometrach od 12 do 17 stopni najcieplej na południu Polski. Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24 Powtórka programu. Seldo, magazyn gospodarczy. Grzegorz Szantrzek, zapraszam. A dziś porozmawiamy sobie o sztucznej inteligencji i jej przyszłości. Oraz o tym, jaka nas, ludzi, przyszłość czeka, jeśli sztuczna inteligencja będzie robić więcej rzeczy. Seldo Magazyn Gospodarczy. Czas na zapowiadanego gościa magazynu Saldo. Jest nim dziś Andrzej Burks, prezes spółki Sygnis, ekspert z zakresu diptech, czyli technologii przyszłości. Dzień dobry. Dzień dobry. To może e, jak ktoś wejdzie na stronę Sygnis i przeczyta e, opis, to jesteśmy polską spółką Deep tech, prowadzącą badania i rozwój technologii adytywnych. Ich rezultatem są całkowicie nowe technologie wytwórcze. Nasze projekty finansujemy, dostarczając najwyższej klasy hardware i kompleksowe usługi produkcyjne. Proszę się nie martwić, że Państwo nic z tego nie zrozumieli. Zaczniemy od słowniczka. Co to jest Deep tech? Dzień dobry. Dzień dobry. Deep Tech. Najprostsza definicja Deep techu to technologie wynikające z długotrwałych bądź bardzo głęboko w pierwotnie osadzonych prac badawczych, z których mamy aplikacyjną naukę, czy na aplikacyjną wiedzę, czy technologię codziennego użytku. Czyli jeszcze raz, jak ktoś gdzieś wymyśli na uniwersytecie fajną rzecz, to państwo to przerabiają i komercjalizują i potem w postaci, nie wiem, aplikacji, robotyki, A, czegoś aś, innego. tutaj w naszym przypadku to jest też tak, że w naszych laboratoriach sami tworzymy ten element uniwersytecki, więc jakby zaczynamy od tego kucia deep techu samodzielnie również. Natomiast deep tech to jest bardzo często narastanie pewnych elementów technologicznych, które dopiero... W w momencie jakiegoś czasu, kiedy na przykład elementy hardware'u, software'u zbiegną się dopiero razem, dają w tym momencie określić faktycznie ten przełom technologiczny, który nam daje możliwość niesamowitego rozwoju e dystrypcyjnego, takiego, którego nie byliśmy w stanie go przejść wcześniej i jak bardzo wpłynie to na nasze życie. Jednym z takich przykładów oczywiście jest um, sztuczna inteligencja, która jest takim właśnie wynikiem tego, że hardware i software dograły się i w tym momencie mamy tu rewolucję, ale takich rewolucji wcześniej było więcej. Atom też był deep techem, jak w no tak, czyli wymyśliliśmy coś fajnego, ale na przykład nie ma baterii, żeby to uciągnąć, albo nie ma pamięci tak. i odpowiedniej, żeby to uciągnąć I, i to jest deep tech. Czy to jest brat albo siostra deep bo ludzie mogą mylić, a deepfake'i są coraz bardziej popularne. Znaczy, no powiem w ten sposób. Na pewno część technologii, które się przedstawia jako deep tech są deepfake'ami, tak, albo po prostu zwykłymi fejkami. Natomiast e, za pomocą no, niektórych narzędzi deeptech'owych można robić deepfake'i, to może w ten sposób. Słowniczek idealny dzisiaj mamy. E, słowniczek idealny, faktycznie jest strasznie, strasznie deep, strasznie głęboki jest, ale e, jest tak, że m, mówimy tutaj o czymś, co jest korowym elementem z czego Czyli coś bezne. wyrasta i elementem, który jest aplikacją, bo deepfake to jest forma użycia aplikacyjna. To jest forma użycia. No tak, żebyśmy stworzyli tego kotka, który do nas mówi, to Dokładnie. musi być coś wcześniej. A technologie addytywne, bo tego określenia też użyłem i może część to naszych słuchaczy nie wiedzieć. O to zachodzie. jest tak, że dla części słuchaczy pewnie będzie bardziej zrozumiały druk 3D, natomiast technologie addytywne są troszeczkę szerszym pojęciem, bo obejmują inne technologie, które polegają na tym, że przyrostowo budujemy coś płaszczyzna po płaszczyźnie, warstwa po warstwie, albo powstaje coś nam nie z elementów skrawanych, bo to jest to, to inny typ, gdzie mamy bryłę i z tej bryły rzeźbimy sobie obieg, tylko ten obieg powstaje jednolicie w jakiś sposób z, z początkowego zera. I pan w tych deep techach siedzi od dawna i wymyśla przyszłość. To jeszcze sprawdźmy, drodzy państwo, datę. 13 kwietnia, to wiemy, ale rok tu jest ważny, naprawdę, 2026, chociaż ja mam wrażenie, że pan to już tak w końcach 2030 jest z tym, co my będziemy mieli w 2030. Ciężko powiedzieć, czy, czy tak, no bo jednak żyje teraźniejszością tak jak każdy inny. E, natomiast faktycznie no, myślimy o trendach i o, o tym, w jaki sposób będziemy planować nasze wynalazki, w jaki sposób pracujemy nad technologiami, nie patrząc, co jest jutro tylko patrząc trochę dalej za horyzont, ponieważ te rzeczy, które na przykład, nie wiem, wcześniej mówiliśmy, że są istotne, no to 4-5 lat trzeba poczekać, aż faktycznie wtedy już wszyscy są, wszyscy wiedzą, że a, faktycznie to, to jest istotne. No bo to też wymaga pewnego, pewnej dojrzałości społecznej, żeby e, widzieć, w którą stronę technologie zmierzają. Jakieś systemy baterie litowo-jonowe były super, teraz już nie są super, bo się palą w samolotach zwykle. E, węglowe są, a Pan pewnie powie, że są jakieś na przyszłość, które będziemy mieli używać za ile lat? No, obecnie jest klasa, to, to, to, baterie to jest w ogóle jeden z fenomenalnych elementów, ponieważ w ogóle teraz też jest sporo prac nad powrotem do baterii atomowych, co jest w ogóle moim, jakby, uważam, że to, że porzuciliśmy to swego czasu ze względu na strach poczarnobylski, e, to, to było duże Duży błąd, ponieważ to są baterie fenomenalne. Zresztą mamy przykład źródła zasilania z baterii e, właśnie atomowych napędza wojażery dalej. Ja dobrze, ale tak sobie wyobraziłem mały reaktorek w telefonie, to... No ale może już SMR, tak? sobie wyobrażamy, tak? No Czyli tak, mały no reaktorek tak, przemysłowy, tak. już sobie wyobrażamy. No, teraz pójdźmy dalej jeszcze krok w tą miniaturyzację. Natomiast faktycznie źródło i dostępność powszechna energii jest czymś niezbędnym. Jeżeli mówimy właśnie o mm, okrzemowych, mówimy o węglowych, to są kierunki, w których na pewno będziemy iść i dalszych materiałów funkcjonalnych, które będziemy do tego typu aplikacji i adaptować jak najbardziej. Już się tłumaczę, dlaczego o to pytałem, bo u nas w Polskim Radio 24 zajmujemy się dosyć często i gęsto polityką, a pytanie o nowe technologie jest polityczne tak naprawdę, bo litowo jonowe, Lit i, e, e, i krzem i potem, no węgiel trochę bardziej częście, częściej występuje na świecie, ale są to metale ziem rzadkich i no, wojny o te metale już się zaczynają. Tereny, które te metale skrywają, e, to jest trochę też takie polityczne pytanie. Będzie wojna o surowce w związku z rozwojem technologii? Myślę, że akurat wojna o surowce to trwa w najlepsze. I ona trwa nawet jeszcze w, jednym, w innym obszarze. Wiele surowców wymaga bardzo brudnego przetwarzania. I tak jak sobie wyobrażamy, no bateria w telefonie jest taka gładka, taka czysta, taka estetyczna. Ale żeby wyrafinować te pierwiastki z setek ton, albo z tysięcy ton... Tam jest nikiel, lit, mnóstwo. I żeby to wyrafinować, to jest to ogromnie e, nieekologiczny proces. To, wy, to jest to po prostu jakby dość mocno brudzi środowisko i to, trzeba mieć tego świadomość. Więc przy obecnych regulacjach jest bardzo trudno prowadzić tego typu mm, instalacje i kopalnie w Europie bo nasze regulacje, regulacje zazwyczaj zabiją taki biznes z punktu widzenia ekonomicznego, to musiałby się państwa angażować, gdzie będzie zgoda na to, że to będzie brudzić po prostu, bo to musi być jakby, fizycznie trzeba powiedzieć sobie wprost, to nie będzie czyste. Tak samo mamy z neodymem, i który według mnie nawet jest bardziej, to jest fakt, że on jest rzadszy, ale jest materiałem, którego robimy magnesy i bez magnesów, to jakkolwiek tu brutalnie to Nie będzie silnika do dronów, nie będzie w ogóle silników elektrycznych, które polegają na tym, na zwojach, na magnesach neodymowych. E, zatem jakby pomyślmy sobie, ile obszarów e, i technik, i technologii stoi na tym, gdzie no, blisko ponad 90% e, takiego rafinacji tego posiadają Chiny. A to nie jest tak, że jeden z deep, te deep techów jest ktoś, kto przyjdzie i powie, a ja zrobiłam energię z piasku. Będzie Oczywiście. Jakby, i jak, jak kibicuję, żeby tak było. To nie jest to, jakby, to jest właśnie kwestia taka, że żeby osiągnąć nie tylko technologię, ale żeby ta technologia przeszła w wydajny, efektywny proces na skali przemysłowej, to jest po prostu bardzo trudne i bardzo kosztowne. I zazwyczaj też brakuje cierpliwości po stronie inwestorów i brakuje cierpliwości po stronie rządowych, ponieważ rzadko, który diptek w 4 lata jest w stanie od początku do końca przeprowadzić swój proces. 8 lat jest też już jest mało który, ale już coś się tam pojawi. A jeżeli mówimy o dużym przemysle energetycznym, żeby zrobić jego, dać mu na przykład element transformacyjny, który będzie nową technologią w tym obszarze, no to trzeba pomyśleć sobie o stabilnym finansowaniu na przykład projektu przez 15-20 lat. A no to jesteśmy w 2040. Tak, a tutaj mamy jeszcze po drodze 10 rządów. No tak, dobrze, to wróćmy do tego, co rozpala nas wszystkich, czyli do sztucznej inteligencji. Kiedy pan ostatnio korzystał? nie wiem, godzinę przed wyjściem do studia, może uh -huh. coś takiego? A państwo? Właśnie, czy państwo korzystają ze sztucznej inteligencji? E, jak korzystają? Czy sztuczna inteligencja dzisiaj w takim detalicznym użytku, czyli konsumenckim, dla użytkowników końcowych, jak to się ładnie mówi, jest e, tak wykorzystywana, jak była zaprojektowana? Oczywiście, że nie, ale to, zresztą, to jest kwestia taka, czy internet, który zapewni nam bezproblemową komunikację ze sobą, jest do tego, żebyśmy wrzucali zdjęcia posiłków na przykład, no, nie końca, by do tego projektowane ludzie używają i no, okay, no używają do tego również. E, więc jak z każdą jedną rewolucją, która idzie do konsumenta, będzie używane w sposób bardzo zróżnicowany, ale nie, mówisz, nie powiedziałbym, że to będzie złe używanie, tylko należy po prostu spojrzeć na to, czy mamy obszary, w których ta sztuczna inteligencja, czy te technologie, które wchodzą pod strzechy, mają ten... Taki, bo, taki booster, takie dokoptowanie dodatkowych możliwości, umiejętności, kompetencji, zasobów i tak dalej, korzyści, no to tak, no to, to bym powiedział, że jest. Wśród użytkowników indywidualnych bardzo różni Jeżeli ktoś się tym interesuje trochę, trochę mocniej, więcej czyta, więcej eksploruje i również jest sam merytorycznie przygotowany, ponieważ sztuczna inteligencja nie zwalnia nas z myślenia. To jest narzędzie. Obecnie to jest całkowicie narzędzie, które jak my mamy świadomość, co ono może nam dać, to ono nam przyspieszy pracę, zmultiplikuje nasze możliwości. Nie wiem, ja czuję jakbym przy narzędziach i wszystkich automatach, które sobie zrobiłem, to to jestem wydajniejszy, nie wiem, może czterokrotnie, może pięciokrotnie. Ciężko mi to może tak zmierzyć wprost. Ale dzięki temu zrobię więcej w tym samym czasie, bo umiem z nich korzystać i mam odpowiednią wiedzę. Ale jeżeli tej wiedzy bym nie miał, to czy nawet jeżeli miałbym najnowsze yy, subskrypcje, to nie przeskoczę wyżej. Po prostu nie będę wiedział, co tam wpisać. Nie będę wiedział, w jaki sposób e, obsłużyć to narzędzie, żeby ono dało mi konkretny efekt. Z punktu widzenia mnie jako szefa przedsiębiorstwa, no to widzę trochę też to inaczej, bo widzę w jaki sposób część mm, prostszych etatów jesteśmy w stanie zastąpić. E, co oczywiście rodzi problem pod tytułem, bo jeżeli nie będziemy mieć juniorów, to kto kiedyś będzie seniorem. E, bo ktoś kiedyś, trzeba się gdzieś uczyć, tak? Natomiast e, na pewno jest tak, że sztuczna inteligencja z węzi rynek pracy dla osób nijakich i miałkich. To na pewno tak. Ja pytam o to, czy wykorzystywana jest zgodnie z zaleceniami, czy zgodnie z ideą pomysłodawców, no bo jak tworzono internet, swoją drogą to projekt wojskowy, do tego jeszcze będziemy wracać, to był taki pomysł, żeby wszystkie biblioteki na świecie po prostu były dostępne i to miała być baza wiedzy. Z tą bazą wiedzy różnie bywa, bo to raczej czasami, coraz częściej niestety, baza fake wiedzy, ale to, że ktoś wrzuci swój obiad, czy może zdjęcie mniej lub bardziej ubranej osoby, to jakby nie generuje, poza tym, że jego oceniamy negatywnie czy pozytywnie, innych rzeczy. Natomiast generowanie kotków i wikuśnych filmików powoduje, że ceny pamięci RAM osiągnęły tak gigantyczne kwoty, że właściwie kupienie nowego laptopa, czy nowego mm, telefonu za chwilę będzie niedostępne dla przeciętnego, nawet bogatego człowieka, bo wszyscy generują kotki, a to obciąża e, pamięci RAM i tych pamięci trzeba więcej, więcej, więcej. Więc tutaj Ale... AI powoduje tak? dla każdego, nawet nie używającego e, sztucznej inteligencji, koszty. Znaczy... Pomyślmy sobie o tym w ten sposób. Generujemy te kotki, generujemy te pieski, generujemy te życzenia świąteczne w porównym animowanej, co niestety dopadło mnie w te święta, że dostałam takich trochę życzeń. Eee, natomiast jakby pomyślmy sobie, to jest zmultiplikowanie wrzucanych zdjęć. To jest jakby dalej zapychamy nie tylko kwestię z generacji, ale również tego, gdzie te materiały trafiają. Te materiały też potrzebują być przechowywane. Więc ceny nie tylko pamięci operacyjnej do przetwarzania, ale również pamięci do przechowywania. One czyli, dysków. Tym, czyli dysków. Czyli w tym momencie tak samo to zapychamy. No, niestety to jest kwestia taka, że ludzie będą generowali rzeczy dla rozrywki i obecnie większość konsumentów używa narzędzi technologicznych do rozrywki. W, do zakresu Pracowego, roboczego jest zdecydowanie mniejsza, e, mniejszy, mniejszy użytek. Nawet jak spojrzymy na użycie smartfonów czy, czy komputerów, to zazwyczaj ludzie używają w czasie pracy, nawet nie przez całe wszystkie 8 godzin, bo badania pokazują jasno, że nie jest tak, że 8 godzin aktywnie ktoś pracuje, tylko nie, jest to około 6,5 godziny. No to jak mamy 6,5 godziny użycia narzędzi e, do zawodowej pracy, no to reszta doby, jeżeli spędzamy średnio 18 godzin przed ekranami e, w, w, w ciągu dnia w, w tym nowoczesnym. W społeczeństwie informacyjnym, znaczy, że używamy ich do czegoś innego. Zapewne rozrywki. Pozdrawiamy storyjski na Instagramie. No, no dokładnie, tak. Natomiast kwestia jest taka, że oczywiście zapchanie się e, pamięci, jakby niedostępność, to przede wszystkim będziemy patrzyli na jedną rzecz. Kwestia jest surowcowa. Kwestia jest surowcowa i popytowa. Jeżeli jest duży popyt, no to też producenci mogą trzymać marżę, to jest, jest to oczywista sprawa. Ale również kwestia zapewnienia surowców. Nie wiem, teraz ogromnym tematem jest w zasadzie, żebyśmy to robili wszystko na rubinach, tak, żeby w tym momencie przejść na inne materiały. Kolejna rewolucja technologiczna, co do wydajności przede wszystkim termicznej w tych e, pamięciach operacyjnych, e, no idzie. To jest jakby, to już myślę, że to w tym roku e, będzie trochę, trochę więcej na ten temat, pewnie e, w produktach czysto komercyjnych, ale to jest kierunek, którym będziemy też zmieniać. No i wiadomo, jeżeli ktoś zdemokratyzuje znowu e, kwestię pamięci, no to coś wygra. Ale czy ktoś zdemokratyzuje, jeżeli można robić dobre marże? No nie będzie takiej, takiej opcji. Tak samo jak mamy z paliwami, tak samo nie będzie z tym. Tutaj koniec końców wraca wszystko do pewnego pryncypium, czyli skąd bierzemy surowiec pierwotny, żeby coś zbudować. A potem gdzie mamy fabryki, które to przetworzą. Czyli ile średnio kosztuje taka pensja? Czy mamy teraz na przykład zagrożenie, że z Tajwanu te rzeczy będą wypływać, no czy właśnie tak nie będą właśnie że Tajwan jest większościowym producentem pamięci, a Tajwan to jest smaczek dla Chin. Znaczy chcą go mieć. I wtedy my zapłacimy, cały świat zapłaci za te ceny pamięci RAM dużo więcej. No pomijając, że wojna może przerwać łańcuchy dostaw. Skoro przy Chinach jesteśmy, już wywołał pan ten temat, e, robotyka. Oni są pionierami i chyba mm, w tej chwili e, największym rynkiem, czy mózgiem, projektującym i wykonującym roboty humanoidalne, bo o nich sobie porozmawiamy przez chwilę. Zgadza się. Znaczy, bo trzeba na Chiny spojrzeć w jaki sposób oni wyznaczają kierunki rozwojowe dla poszczególnych sektorów. I akurat robotyka i robotyka humanoidalna u nich była sektorowo wyznaczona do rozwoju i to mówimy tu o całych dzielnicach miast, które były poświęcone startupy, dziesiątki współpracujących ze sobą, opracowujących nowe rozwiązania i przez Niesamowity ekosystem, taki którego mm, my czasami może nie dostrzegamy jak w Polsce lat 90. i 2000 ekosystem dostawców i poddostawców powodował, że byliśmy szybciej, adaptowaliśmy się do różnych zmian, ponieważ był duży know-how e, ukryty trochę w PKB, to tak samo trzeba patrzeć na Chiny, że one mają tak ogromnie rozbudowaną sieć dostawców którzy potrafią zmieniać pewne elementy, do, do, dopracowywać je na, od etapu gięcia, cięcia, wtrysku, e, programowania, tworzenia płytek e, PCB i tak dalej, że nie doceniamy tego, jak oni szybko są w stanie iterować produkt, e, projekty. No i właśnie kwestia robotyki chińskiej. No, szczerze mówiąc, e, tak jak niedawno akurat mieliśmy naszego dyrektora w Finach e, i to, co nam poprzesyłał z najnowszych gdzieś tam mm, po prostu centrów handlowych i wydarzeń, które tam były na miejscu, no to na świecie to jest powszechność. To nie jest tak, że tam o, robot przejdzie się ulicą miasta, no to weźmy reporterów, nikt to nakręcimy. Nie, no po prostu to jest tak, że tam bardzo dużo tej robotyki codziennej już jest, zatem zbiera się niesamowite ilości danych i to idzie do poprawy i to idzie do kolejnej iteracji i na koniec dnia, jeżeli robot w Chinach kosztuje tyle, co u nas Thermomix, no to po prostu, no to no to się go można wziąć do domu i kupić. Żeby Nigdy sprzątu... nie oczekiwam, że będę miał odkurzacz, który będzie robotem. To zapytam inaczej, czy będę, doczekam czasu, że będę miał robota w domu humanoidalnego? Moim zdaniem tak. Moim zdaniem jakby nasza wygoda życia, do której jesteśmy, do której przywykliśmy i którą chcemy mieć coraz wyższą, to wygodę życia, będzie powodowała, że no iść po zakupy to straszne marnowanie czasu. jeśli my tego robota niech to zrobi, a w domu fajnie byłoby mieć wszystko odłożone na miejsca, no to ale samemu się schylaj po to że no może ten robot to nam poogarnia. Generalnie bardzo dużo rzeczy takich prostych będziemy wyrzucać do tych robotów, którzy będą takimi naszymi poniekąd służącymi. Tak? Oczywiście z tym się wiąże też wiele zagrożeń i ryzyk tego, co ten robot, jakie ma komendy wgrane, albo jakie backdory i tak dalej. To, to jakby to już z, w cyberbezpieczeństwie tutaj no odkurzacze jest... Odkurzacze podobno śledzą i, i monitorują nas w domu. Tak. to <śmiech> <śmiech> I mapują. I mapują, e tak. No ale tak, no, w sensie kwestia jest taka, że my... Na pewno oddamy dużo część, kolejną część prywatności, ale mam wrażenie, że poza głośnymi sloganami, że nie chcemy tej ingerencji w prywatność, to my ją oddajemy praktycznie bez walki. Za wygodę, za że to powiem, trochę ułatwień oddajemy tą prywatność jednym kliknięciem za wszystkie zgody. I to mniej więcej to jest taki nasz poziom oddawania prywatności, że zgadzamy się na to. No, ze względu na to, że chcemy je wygodnie. To wygodne, tak. Yy, trochę rundkę zatoczyliśmy, bo te roboty humanoidalne będą oczywiście napędzane AI, a ja dzisiaj przygotowując się do programu, tak chwilę oddechu zerknąłem na te, na te storiski. znalazłem taki filmik, nie wiem, nie zdążyłem sprawdzić, czy to, czy to fake, wytwór sztucznej inteligencji, czy prawda. Yy, w ich, yy, Indiach podobno są całe fabryki ludzi, którzy szyją ubrania dla Europejczyków, czy w ogóle dla świata. To jest naturalne, w Bangladeszu również. I oni mają yy, takie specjalne opaski, jak, trochę jak górnicy na głowie i tam, tylko, nie ma tam lampki, tylko jest kamera i podobno tam w środku jest sztuczna inteligencja, która uczy się ruchów manualnych. Co trzeba robić, żeby szyć, nie wiem, spodnie, sukienki, podkoszulki i tak To może być prawdziwe? Myślę, że to może być prawdziwe. E, tego w filmiku nie widziałem, natomiast myślę, że to może być prawdziwe, ponieważ to jest właśnie, dlaczego teraz mówimy o takiej rewolucji w robotach humanoidalnych. Zaprogramowanie robota humanoidalnego co do jego ruchów jest bardzo skomplikowane, jeżeli musimy napisać kod. A dużo łatwiejsze jest, jeżeli on ma algorytmy adaptacyjne, które uczą się na podstawie tego, co obejrzą, to tego, co zobaczą. E, można powiedzieć w ten sposób wyobraźmy sobie, że robotom puszcza się filmy z YouTube'a, które pokazują im, jak na przykład coś wykonuje się, a one potem są w stanie to powtarzać. I to jest właśnie kierunek, o którym teraz mówimy, czyli w zasadzie szycie. No to jest ogromna zbiór danych, którą dostarczamy w tym momencie zbiorowi algorytmicznemu, który właśnie nazwijmy go sztuczną inteligencją, który będzie w stanie przetwarzać teraz to, w jaki sposób robot mając kończyny swobodne będzie w stanie operować i powtarzać te, te ruchy, czyli uszyć t-shirt, zrobić spodnie według jednego, drugiego, trzeciego kroju. E, I to po prostu w świecie będzie tak, że te roboty uczą się właśnie od ludzi obecnie. Czyli ludzie uczą tych, którzy ich zwolnią. Tak. Albo zastąpią. Albo zastąpią. Albo uzupełnią. No to przyszłość nieciekawa. To może o medycynie, słów kilka, bo ym, ci, którzy mają smartwatch na ręku, drodzy państwo, to już wiedzą, że tam można sobie kroki sprawdzić, można czasem ciśnienie też albo ile godzin się spało, a y, przyszłość takich ubieralnych rzeczy, y, no może niezastępowalnych nas, ale takich, które nam pomogą y, albo, albo uratują życie nawet. Według mnie to nawet nie jest przyszłość, tylko mówimy tu już częściowo o teraźniejszości. Kwestia jest taka, że to będzie wzrastało, zwłaszcza w Europie Zachodniej, w Polsce, w Stanach Zjednoczonych wraz ze starzeniem się społeczeństwa z kolejnymi lekami, które trzeba podawać, bo możemy sobie bez problemu wyobrazić, że smartfon będzie na przykład nam o substancje czynne, zgodnie z potrzebami naszego organizmu, tylko będziemy uzupełniać co jakiś czas te leki w tym smartwatchu, żeby nas to uzupełnił. Będzie nam monitorował nas, nam stały Stały, w, ciąg, w trybie ciągłym będzie nas monitorował, żeby informować nas o naszym stanie zdrowia, w razie czego e, alarmować placówkę medyczną o konieczności pomocy, może robota medycznego, który nam przyjdzie i pomoże. E, natomiast e, opaski takie w, w niektórych szpitalach, w domach spokojnej starości już o, jak najbardziej są, które w tym momencie monitorują e, puls, e, między innymi monitorują inne czynności życiowe i dają informacje zbiorcze e, na temat poszczególnych osób, znaczy do informacje zbiorcze do, do, w sensie jako, jako jedna grupa i w tym momencie opiekunowie medyczni mają informacje, jeżeli na przykład dzieje się coś złego z pacjentem podejrzanego, no bo na przykład, nie wiem, zanika puls, albo w tym momencie jakieś parametry życiowe są osłabione, no to w tym momencie mogą podjąć interwencję zanim ta osoba sama im to zgłosi. Więc, albo na przykład nie będzie w stanie im tego zgłosić bo zemdleje. Więc to się dzieją, takie rzeczy dzieją się już dzisiaj, są też polskie firmy, które w tym całkiem dobrze się odnajdują. No i myślę, że to jest akurat kwestia taka, że to jest dość wygodne z, konkret, z punktu widzenia mm, wsparcia tego medycznego, czy około medycznego, ponieważ nie wyobrażam sobie, że będziemy mieć odpowiednią liczbę opiekunów dla osób e, starszych, które statystycznie częściej chorują e, i mają problemy zdrowotne, żeby ich wszystkich monitorować i przy takiego typu podejściu, będziemy w stanie wyeliminować dużą część takich ludzkich zaniedbań czy błędów, że ktoś nie, za, nie zajrzał, nie dojrzał, nie wiedział, że komuś coś dzieje. Mnie najbardziej zaskoczyła ta tabletka, którą się połyka, ona robi skan całego ciała od środka, tak jakby się robiło e, gastroskopię, kolonoskopię, wszystko dookoła. Mhm. Niesamowita rzecz. Chciałem zapytać jeszcze, bo musimy kończyć powoli, y, y, jakie przełomowe technologie nas czekają, ale tak myślę sobie, że ktoś, kto słucha naszej rozmowy, to powie, ale ja to wszystko widziałem w jednym filmie science fiction, w drugim filmie science fiction, a na końcu jest film surogaci, gdzie my się kładziemy, podłączamy sobie na głowę hełm. My odpoczywamy, a roboty wszystko za nas robią. Łącznie z tym, że żyją i imprezują też. E, no, to de To takim pomysłem była meta. Chyba e, nie wyszło. E, może inaczej. Nie wyszło o, teraz. Popy. Nie wyszło a, teraz. A nie wyszło bo teraz. Bo ja też e, trzeba patrzeć, czasami niektóre technologie w momencie, w którym wchodzą, nie mają czegoś, co by powodowało ich sukces. Przykład mediów społecznościowych, e, m, które na przykład MySpace był przed upowszechnienie się smartfonów i internetu I w, tele, w kieszeni. I umarł. Bo był za wcześnie. Gdyby był później... byłby meta też. Tak. To by, no możliwe, że właśnie meta była za wcześnie. I zobaczymy, co będzie na przykład, nie za dekadę, albo za 15 lat. I może wtedy już będzie ten czas. Natomiast e, patrzyłbym w ten sposób. technologie nie są tylko dystopijne. To nie jest tak, że należy się tylko obawiać, bo jak z każdą rewolucją, nie wiem, były konie, są samochody, e, potem będziemy mieć, nie może latające drony personalizowane. Słowem, zmieni się narzędzie, natomiast styl się nie zmieni. Będzie to środek transportu. Na dobrą sprawę, ludzkość od zarania ma bardzo podobne rzeczy. No, je, ma rozrywkę, żyje, umiera, potrzebuje schronienia i tak dalej. Więc jakby to w kontekście tego my de facto nie różnimy się wiele od dyskiniowca. Ale w zakresie tego, jakich narzędzi używamy, żeby to sobie spełnić, albo jakie mieć jeszcze dodatkowe elementy rozrywki, to już się różnimy bardzo. No i właśnie to jest tak, że będziemy te narzędzia zmieniali, natomiast się nie oby, i tego mówię tak, oby, tylko nie nastąpiła inna rzecz, czyli na zasadzie, żeby nie było tak, że damy algorytmu zbyt dużo władzy, że będą w stanie same decydować za nas, czy na przykład my w ogóle jesteśmy Potrzebni. Tak, to też widzieliśmy w filmie. Nazywał się Terminator. Ale nie zdążyliśmy szczęśliwie powiedzieć o tym, jak wykorzystywane jest AI w, na, w projektach wojskowych i na polu walki. Może i dobrze, bo to nie będziemy Państwa straszyć, ale to też powoduje, że Pan Andrzeja zaprosimy o ten, na ten temat jeszcze sobie porozmawiamy. Andrzej Burks, prezes spółki Sydnis, był z nami. Bardzo dziękuję. A to był magazyn Saldo. Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu Komentarz Jest z nami profesor Robert Rajczyk, Instytut Europy Środkowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, spodziewał się pan aż tak dużej przewagi dotychczas opozycyjnej partii TISA? Zaskoczenie jest duże rzeczywiście. Sondaże pokazywały to, że TISA może wygrać, ale nie było wiadomo, czy osiągnie wymaganą do zmian zasadniczych większość konstytucyjną. No wyborcy węgierscy zrobili nam wszystkim niespodziankę. Prawdopodobnie narracja, którą serwował, wizja państwa, którą serwował Peter Modzior okazała się bardziej atrakcyjna od tej, którą proponował Wiktor Orban i jego Fidesz. To prawda, radość jest wielka, chociaż pojawiają się też y, znaki zapytania, bo czy my wszystko wiemy o Peterze Modziorze, czy dopiero będziemy go z czasem poznawać? Na pewno będziemy go z czasem poznawać jako polityka, podobnie jak i jego drużynę parlamentarną, która praktycznie w ogromnej większości składa się z ludzi, którzy wcześniej nie mieli do czynienia z polityką. Zresztą taki był leitmotiv z tej strategii wyborczej, żeby wprowadzić do polityki ludzi, którzy wcześniej nie mieli nic z nią wspólnego. Znamy potencjalne nazwiska ewentualnych kandydatów na nowych ministrów gospodarki czy spraw zagranicznych. To są ludzie o uznanej międzynarodowej renomie i doświadczeniu zarządczym w organizacjach, w korporacjach międzynarodowych. Znamy też prawdopodobnego nowego ministra obrony, to jest ekspert tis -y do spraw obronności, były szef węgierskiego sztabu generalnego. No i oczywiście znamy przyszłego premiera, chyba teraz można powiedzieć premiera-elekta, choć oczywiście na razie spoliczonych policzonych 90, prawie 99% głosów. Więc oczywiście to jak nie należy się spodziewać jakichś dramatycznych i drastycznych zmian w tym wyniku. Niemniej jednak rzeczywiście no, y, trzeba będzie poczekać i zobaczyć w jaki sposób rozwinie się na przykład realizacja postulatów wyborczych obietnic wyborczych a to nie będzie łatwe, bo sytuacja węgierskiego budżetu jest bardzo trudna mhm. Do kwestii y, co się wydarzy i czego spodziewać y, po nowym węgierskim rządzie wrócimy za chwilę, ale wcześniej posłuchajmy wyborców zwycięskiej partii, którzy mówią o tym jakie mają oczekiwania wobec y, zmian w ich kraju Myślę, że to będzie kraj o wiele szczęśliwszy, bardziej zdatny do życia, sprawiedliwszy i lepiej funkcjonujący. Przesyłam wiadomość wszystkim Polakom, którzy to usłyszą. Polacy i Węgrzy zawsze byli przyjaciółmi, są przyjaciółmi i nimi będą. Młodzi ludzie mówią, że przekonała ich obietnica modziora zwrotu ku zachodowi. Będzie taka zgoda, będzie powrót. Będziemy mieli pro-NATO i pro-europejską politykę zagraniczną, która czeka na uporządkowanie. Już to, że możemy sami zdecydować o sobie, to jest bardzo dobry początek. Będziemy decydować, co chcemy robić na poziomie polityki zagranicznej. Entuzjazm ogromny, panie profesorze, nadzieje też bardzo wielkie. Pytanie tylko, czy nowy rząd nie ugrzęźnie w tych strukturach, które przez 16 lat zdążył zbudować Wiktor Orban i jego zaplecze? Ale najprawdopodobniej nowy rząd będzie dysponował taką większością, że będzie mógł przeprowadzić gruntowne odbetonowanie, mówiąc bardzo już potocznie, zabetonowanego systemu władzy politycznej na Węgrzech, więc no, musimy poczekać co najmniej miesiąc, bo tyle czasu. Oczywiście może to zrobić wcześniej, ale oficjalnie, zgodnie z konstytucją, prezydent ma 30 dni na zwołanie pierwszego posiedzenia nowego zgromadzenia narodowego Węgier, więc chwilę jeszcze będziemy musieli poczekać na to, w jaki sposób będzie wyglądała nowa władza polityczna na Węgrzech. Tych argumentów, y, które pojawiały się wśród krytykujących y, rząd Wiktora Orbana, pojawiały się y, najróżniejsze kwestie, choćby y, sprawa słabej sytuacji gospodarczej, ale też jego polityka zagraniczna. Czy możemy dziś powiedzieć, co zaważyło, co stało się języczkiem uwagi, dlaczego y, TISA wygrała tak zdecydowanie? Na pewno lodówka wygrała z telewizorem, czyli mówiąc już y, naukowo, y, warunki życia życia pogarszające się, zapaść w edukacji, służbie zdrowia, fatalny stan infrastruktury kolejowej, drogowej. No, korupcja, to są elementy, które rzeczywiście wpłynęły na mobilizację wyborczą. Przede wszystkim nowych wyborców, tak wysokiej frekwencji nie było praktycznie nigdy w, we współczesnej historii. Węgier co dziesiąty wyborca wcześniej nie głosował, czyli, czyli to pokazuje rzeczywiście ogromną mobilizację wyborczą. Oczywiście do młodych ludzi trafiła narracja Pitera Modiora o tym, o, o europejskiej przyszłości ich państwa. To z jednej strony. Z drugiej Peter Modior w sposób absolutnie znakomity i efektywny, niezwykle opanował sztukę komunikacji, nowoczesnej komunikacji politycznej przy pomocy współczesnych środków teleinformatycznych, co doprowadziło do sytuacji, że młodzi ludzie po prostu odnaleźli w nim swojego przywódcę. Ja czasami mam wrażenie, patrząc na to, w jaki sposób młodzi ludzie reagują na Pitera Modiora, że chyba bardziej on przypomina Gwiazdę Roka, tyle że ubraną w elegancki garnitur niż, niż polityka, choć trzeba przyznać, że bez tego garnituru, w zasadzie od, o, bez, od wakacji, bezustannie z małymi przerwami pielgrzymował, y, mówiąc potocznie, po całych Węgrzech, spotykając się z różnymi ludźmi, nie unikając spotkań y, otwartych, w zasadzie żadnych spotkań zamkniętych Tisa nie miała y, publicznych. Pojawiał się w miejscach, w których polityków nie było 20 lat, to przyniosło owoce. No i oczywiście, yy, tak jak mówiłem, pogarszająca się sytuacja życia codziennego, warunki codziennego życia na Węgrzech. Tych spotkań momentami było po 5-6 dziennie i to, jak widać, również przyniosło skutek. Czy w pewnym uproszczeniu można by powiedzieć, że Orban w kampanii straszył, a Modzior dawał nadzieję? Można by powiedzieć w ten sposób, że według Wiktora Orbana Musi być tak, jak jest, bo jeśli nie będzie tak, jak jest, to będzie tylko gorzej. Z kolei Peter Modior mówił, że tak dalej, jak jest, być nie może, bo jest fatalnie. No i jego wersja okazała się bardziej odpowiadająca rzeczywistości. Natomiast, co warto podkreślić, to Viktor Orban przemawiał do swoich zwolenników i on em, uzyskał, jego partia, jego koalicja wyborcza uzyskała 2 miliony 224 tysiące głosów, jeśli dobrze pamiętam. To jest ten poziom, który... Pokazywały sondaże wyborcze. To znaczy, że ma bardzo twardy, bardzo mocno zdyscyplinowany elektorat i on w zasadzie nie stracił tego elektoratu. On po prostu nie zdobył nowego spośród tych nowych wyborców, którzy stawili się do, do urn wyborczych, a y, umiał skutecznie do nich dotrzeć, Peter młodzież. No i przez 16 lat Viktor Orban utrzymywał się u władzy. To też jest y, mimo wszystko wynik podziwu godny. To się nie zdarza często w y, krajach Unii Europejskiej. A skoro o perspektywie unijnej y, mówimy, pojawiają się już głosy, że Węgry teraz z całą pewnością wrócą na prounijny kurs. W istocie tak będzie? Według zapowiedzi przedwyborczych i programowych na Bittera Modiora, rzeczywiście tak ma być zwrot w stronę Unii Europejskiej starania o odblokowanie zablokowanych funduszy. One są niezwykle istotne dla poziomu inwestycji w gospodarkę węgierską, która boryka się w zasadzie od, od kilku, od trzech, czterech lat jest w stanie permanentnej stagnacji, a czasami miała dwukrotnie nawet tak zwaną recesję techniczną, więc rzeczywiście nowe inwestycje, nowy zastrzyk kapitału jest absolutnie niezbędny i to jest wyzwanie na najbliższe miesiące dla Pitera Modiora. Stąd być może także obok oczywiście tej, tej otoczki związanej z wielosetletnią tradycją polsko-węgierskiej przyjaźni zapowiedź wizyty w Warszawie, która pewnie ma związek z odblokowaniem także i pieniędzy dla Węgier, no ale pewnie również z, ze zniesieniem sprzeciwu węgierskiego dla, dla odblokowania pieniędzy dla Polski, które stanowią rekompensatę za, za, za uzbrojenie zakupione na rzecz Ukrainy. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24. W studiu Michał Kosiorek, wicedyrektor Narodowego Centrum Kultury. Dzień dobry. Dzień dobry. 13 dzień kwietnia, dzień pamięci ofiar zbrodni katyńskiej. To jest, ma pan wrażenie, jeden z tych elementów naszej historii, który Polaków nie dzieli? Ja myślę, że analizując, jakie postaci mamy wśród ofiar tego ludobójstwa, może tak powiedzieć, jest to pewien wspólny, tragiczny, ale wspólny mianownik naszej historii. I tak jak tutaj też zostało powiedziane we wstępie, mamy do czynienia z całym przekrojem społecznym ludzi, którzy, którzy zginęli w zaplanowanej, akcji sowieckiej wiosną 1940 roku i my w naszej akcji, pamiętam, Katyn 1940, o której pewnie porozmawiamy, staramy się właśnie przywołać i nie tylko suche liczby, które często nie działają na wyobraźnię, ale właśnie przywołać konkretne postaci, konkretne losy, które unaczniają i bestialstwo tego, tego, tego aktu, ale też no właśnie tą niepowetowaną stratę. I też tę diabelską przebiegłość oprawców, żeby zamordować przedstawicieli elity intelektualnej kraju. I to nie był przypadek. To jest jedna sprawa, a drugą, dru rewersem tej historii jest oczywiście zaplanowana na niezwykle długi czas akcja dezinformacyjna. Mówi się, że y, zbrodnia katyńska i kłamstwo katyńskie to najdłużej y, funkcjonująca y, a, akcja dezinformacyjna. Dzisiaj jest to pojęcie y, bardzo modne, y, bo przecież pół wieku do momentu, w którym Rosjanie chwilowo tak naprawdę w geście jakiegoś odprężenia po upadku z, Związku Radzieckiego przyznali się do, y, do tej zbrodni. Dziś y, widzimy, że y, tak naprawdę sprawa yy, katyńska wciąż jest, wciąż jest aktualna i mm, pamięć o, o niej i budowanie pewnej świadomości historycznej jest wciąż zadaniem niezwykle aktualnym. Forsowana przecież wersja, że to zbrodnia dokonana przez Niemców. Potem rzeczywiście w latach 90. na chwilę Rosjanie zmienili ton, ale właściwie dość szybko o tym rozluźnieniu musieliśmy zapomnieć. Wspomniał Pan o akcji, pamiętam Katyn 1940. Na czym ta akcja polega? To jest akcja, którą już kilkanaście lat prowadzi Narodowe Centrum Kultury ona y, źródłami sięga jeszcze premierze filmu Katyn Andrzeja Wajdy 2007 rok. Y, my tą akcję z roku na rok rozwijamy. Y, to jest, y, wydaje się, takie działanie, którym y, przejawia się cały sens takiej y, no właśnie organicznej, sensownej y, działalności w ramach kultury pamięci, y, która nie powinna być tylko i wyłącznie wyspowa y, przy okazji okrągłych rocznic jubileuszy a pewnym budowaniem też relacji z, z wieloma środowiskami. Jednym z elementów akcji, pamiętam katy, jej symbolem takim wizerunkowym, ale też niosącym wydaje się taki no, mocny symbol jest guzik katyński. Jest to replika guzika. Z, z mundurów oficerskich ofiar zbrodni w Katyniu i my staramy się z roku na rok tę akcję rozszerzać, to znaczy w tym roku do 200 różnych lokalnych instytucji, stowarzyszeń, fundacji, które organizują lokalne obchody zbrodni katyńskiej wysyłamy taki pakiet przypinek, bo jest to, bo jest to artefakt, więc on ma też w naszej ocenie w czasach e, bardzo cyfrowych, Artefakt ma, ma, ma swoją siłę yy, i po zainteresowaniu, także zapotrzebowaniu widzimy, że yy, no ten kierunek, który robiliśmy, jest słuszny. To też yy, pokazuje yy, popularność żonkili, które wiążą się z powstaniem w getcie warszawskim. Przypomnijmy, wyjaśnijmy, dlaczego guzik od munduru? Guzik, tak, bo to były guziki, które były odnajdywane w miejscach odkrywania y, masowych, mas, masowych grobów. To były guziki y, od mundurów y, ofiar, więc wydaje się, że y, no, siła tego, tego, tego, tego rekwizytu jest bardzo duża, bo jest to po prostu codzienny, pewien taki namacalny przedmiot. Y, i dlatego też obraliśmy ten, ten rekwizyt jako symbol tej akcji. Dodatkowo tutaj warto wspomnieć o wierszu Zbigniewa Herberta, który poświęcił jeden ze swoich wierszy swojemu kuzynowi, Edwardowi Herbard, Herbertowi, kapitanowi Wojska Polskiego, który był ofiarą, był najpierw więźniem Kozielska, a później ofiarą zbrodni, zbrodni katyńskiej. I to troszkę też od tego, szukając też takiej w tej kultury, pewnej inspiracji. Pojawił się już przed laty ten, ten symbol i on trwa i staram się go z roku na rok popularyzować. On wspomniał o filmie Andrzeja Wajdy, w jego życiorysie też pojawił się Wątek Katyński, w, w historii jego rodziny właściwie. Tak, tak. Ojciec kapitan Jakub Wajda również, mhm. jedna z ofiar zbrodni katyńskiej, to, co dla nas jeszcze wydaje się niezwykle istotne, co już troszkę wspomniałem, a mianowicie to pokazanie no, szerokiego spektrum postaci, które tam, które tam zginęły. Te guziki rozdajemy na takich plakietkach i każda z tych plakietek z tyłu ma historię konkretnego, konkretnej ofiary. Czas, często z krótkim biogramem, czasami z jakąś anegdotą, z jakimś osiągnięciem, które jest szerzej nieznane. Wszystko po to, oczywiście także promujemy te, te treści na naszych portalach społecznościowych. Wszystko po to, żeby w tym czasie kiedy. No, informacja jest konkurencyjna w tym szumie, żeby, żeby spróbować spróbować zainteresować, żeby też ten guzik czasami stał się takim pretekstem, bo to jest, to, to jest tylko rekwizyt tak naprawdę, aż, ale też tylko żeby on stał się pretekstem do, e, do szerszej refleksji, także do pogłębienia swojej wiedzy, a może do zaanimowania grupy wokół siebie e, w swoim lokalnym środowisku, tak aby m, budować tą świadomość, świadomość historyczną, która mam takie poczucie, nie jest już tylko sprawą pasjonatów historii, nie jest jakimś aktem rytualnym środowisk patriotycznych. To jest element budowania architektury bezpieczeństwa państwa w kontekście, w kontekście dezinformacji. I tej dezinformacji rozumianej Zarówno jako narzędzie polityczne ze strony chociażby Federacji Rosyjskiej, ale także dezinformacji spowodowanej przez y, coraz większy wpływ sztucznej inteligencji. O dezinformacji, czy mówiąc wprost o kłamstwie, jeszcze dziś porozmawiamy, ale chciałbym zatrzymać się przy tym guziku. To jest artefakt, do niego dołączona jest osobista historia, czyli ym, konkretne nazwisko, konkretna twarz. Myśli pan, że to jest sposób, żeby historię przybliżać? Bo my często odruchowo mówimy, że to jest zbrodnia, która kosztowała życie około 22 tysięcy mhm. przedstawicieli polskiej inteligencji. Koniec, kropka. To brzmi bardzo formalnie, bardzo oficjalnie i być może trochę obco. No tak, ale takie podejście a, zmienia perspektywę. Ale jak już powiem, że y, y, y, mamy do czynienia na przykład z konkretnym, nie wiem, lekarzem albo y, z działaczem społecznym, czy też żołnierzem, który brał udział w, w walkach o niepodległość 20 lat wcześniej, czy na przykład z autorem, bo to jest ciekawe, z autorem e, słów do My Pierwsza Brygada, e, mowa o m, Andrzeju Hałacińskim, e, czy też mowa o na przykład e, sportowcach, e, którzy e, albo jeszcze innych profesjach, to zostaje w głowie, to, to daje szansę na to, żeby się zidentyfikować, żeby poszukać, bo tak naprawdę budowanie tej świadomości historycznej to jest także umiejętne poszukiwanie źródeł, ich weryfikacja i takie no, zwinne poruszanie się w tej materii. Ma pan wrażenie, że to działanie przynosi skutek? To pokazywanie konkretnych twarzy, przy, przypominanie konkretnych nazwisk i także ten guzik, który dołączony jest do takiej przesyłki. I myślę, że tak. Będziemy sobie tegoroczną edycję jeszcze oceniać, bo to w tym roku wprowadziliśmy właśnie ten, to działanie. To, co też w tym roku nam się powiodło i co mam poczucie buduje taki medialny rezonans wokół akcji jest połączenie sił z innymi instytucjami centralnymi w Polsce. Mówię o Instytucie Pileckiego, Instytucie Pamięci Narodowej. To jest praca, której, która, która musi nas łączyć, bo każda z naszych instytucji ma nieco inne polo działania, inną grupę odbiorców. I w ten sposób też widzimy tą synergię, widzimy tę potrzeby tej akcji i na pewno będziemy ją w przyszłych latach rozwijać wspólnie. Bardzo mnie cieszy to, co Pan mówi, bo czasem mam wrażenie, że wiele Różnych podmiotów robi mniej więcej to samo, albo coś bardzo podobnego w y, konkretnej sprawie, ale albo o sobie nie wiedzą, albo nie czują potrzeby, czy nie widzą możliwości, żeby połączyć siły. A tymczasem przecież synergia y, może dawać piękne skutki. Y, tak, i tutaj poruszył pan niezwykle istotną... Niezwykle istotny argument w czasach. Gra zespołowa w Polsce. Tak, to po pierwsze. A po drugie, rzeczywiście każda instytucja ma swój kanał komunikowania się i często w, w dobrze pojętym wydawie się interesie jest, jest komunikowanie wielu spraw, a potem się okazuje, że się dublujemy, w ten sposób się też ten impet wytraca. Tak, generalnie polityka rocznicowa, jubileuszowa, to jest coś, co warto, warto koordynować myślę, że my też to w tej akcji udowadniamy. I trzymam kciuki, żeby ta współpraca poszczególnych wielu instytucji się rozwijała i przybierała na tempie i na sile. Pan wspomniał o dezinformacji. To w tym roku jest istotny temat. Dyskutowano o tej sprawie? Tak, wracam dzisiaj z znakomitej konferencji, sympozjum zorganizowanej przez jednego z naszych partnerów, przez Instytut Pileckiego, gdzie ten temat był, był podjęty. Zbrodnia katyńska jest oczywiście no, pewnym pretekstem, bo, tak jak wspomniałem, no, jest uznana za no, taką książkowy przykład dobrze rozpisanej, systemowej akcji dezinformacyjnej. Natomiast to jest na tyle po, pojemne e, pojęcie i, i e, tak jak mówił e, Józef Mackiewicz, że tylko prawda jest ciekawa, to dzisiaj myślę, że ta prawda... Y, jest zagrożona no, najbardziej jak była w, w swojej historii, to znaczy sz, w ogóle szansy, próby, żeby, żeby ją zafałszować, zmanipulować, no to to jest niezwykle prosta, prosta sprawa w związku z, z, ze sztuczną inteligencją. Musimy mieć tego, y, musimy mieć tego pełną świadomość i być może ta prawda, która jest, jest ciekawa, jest też y, no, ogromnym, ogromnym wyzwaniem. Kto i o czym konkretnie dyskutował dziś w Instytucie Pilac tak. To była tak naprawdę konferencja naukowa, to była konferencja badaczy to, badaczy, to była konferencja historyków, ale także praktyków z różnych muzeów. Tu akurat byłem na niezwykle ciekawym panelu Muzeum w Auschwitz, takim Pokazaniem, analizą przypadku, jak akty dezinformacji e, się rozprzestrzeniają, jak szybko trzeba być gotowym na to, żeby różnym e, aktom dezinformacji przeciwdziałać i e, no, to, że już jesteśmy w zupełnie z, z rzeczywistości, w której liczą się. Minuty, kwadrans, dwa kwadranse, żeby jakiejś akcji e, tak naprawdę się e, przeciwstawić. Więc to też dla nas jako praktyków, jako pracowników instytucji kultury, urzędów, niezwykle, niezwykle ważne pole do, nie tylko do dyskusji, ale do, no do takiej pracy nad zorganizowaniem się, żeby być po prostu gotowym. Tu już nie ma czasu, tu już nie ma jednego czy dwóch dni na to, żeby się zastanowić nad jakimś statementem, tylko to jest tak naprawdę już praca tu i teraz. I trzeba mieć właściwie przygotowane jakieś wzorce reagowania i chyba znów wracamy do synergii. To nie wystarczy jedna instytucja. Tutaj trzeba wspólnego działania, żeby w momentach, kiedy prawda jest zakomanywana, można było właściwie w ciągu paru minut zareagować. Tak, no i to, to jest znowu, pewnie długo moglibyśmy rozmawiać o zwinności, bo to jest znowu ta kompetencja, którą... E, którą, trzeba, e, którą trzeba ćwiczyć, która nie zawsze jest domeną instytucji, e, no bo wiadomo, że instytucja jest e, często duża, strukturalna i tak dalej. Natomiast na, na, nad tymi funkcjami, nad e, zwinnością, nad, e, nad odpowiednią selekcją danych, e, selekcją informacji trzeba nieustannie pracować. Ma pan e, wrażenie, że trwający konflikt za naszą wschodnią granicą ustawia... Te wydarzenia, o których dziś mówimy, wydarzenia sprzed ponad 80 lat, w trochę innym kontekście? Myślę, że nie, nie tyle ustawia. Myślę, że to jest y, y, kolejna Kolejny kontekst, kolejna funkcja tego, to znaczy też ta wystawa. Kolejny wariant tego samego bestialstwa? Tak, i, i dlatego też dlatego też to nie jest tylko i wyłącznie opowieść o przeszłości, z której mamy wyciągnąć wnioski. To jest tak naprawdę opowieść też niezwykle, niezwykle współczesna. Też ta wystawa, którą Rosjanie otworzyli w, nie, przy, przy cmentarzu w Katyniu, 10 wieków, 10 wieków E, polskiej rusofobii. To też jest oczywiście element jakiegoś systemowego e, obliczonego na efekt e, i rozgłos działania. I to też pokazuje, że rosyjska dezinformacja bywa bardzo skuteczna, bo przecież przez długi, długi czas e, polscy politycy i nie tylko byli traktowani przez e, swoich partnerów, na przykład z Europy Zachodniej właśnie jako przedstawiciele e, wyjątkowo zjedliwej rusofobii. Tak, a ja jeszcze spojrzę na to z Trochę jeszcze innej perspektywy, mianowicie ta dezinformacja rosyjska to jest, tak jak tu Pan wspomniał, też system wieloletni, od wielu lat sprawdzony, yy, przepraszam za określenie naoliwiony, jak, jak maszyna, a nasza, często nasze doświadczenie i też, yy, ale też. Nasza wiedza to często jest wiedza pochodząc, pochodząca z różnych urywków, z jakichś fragmentów, ze zgliszcz często. To jest też często, to jest, nie wiem, spotykamy się z tym, kiedy pracujemy na źródłach katyńskich. Stąd też jest ta pewna, pewna dysproporcja. Ma pan wrażenie, że z upływem lat coraz. Trudniej jest mówić o tego rodzaju wydarzeniach, coraz trudniej sprawić, żeby one cały czas były blisko, żeby wydawały się być namacalne, żeby nie były tylko jakąś opowieścią z zakurzonych podręczników do historii. Tak, 86 lat to jest no, bardzo duży, długi okres czasu i co byśmy nie mówili, yy, to jest na pewno... Yy, no nie powiem zagrożenie, bo, bo, bo, bo to jest naturalna, naturalna kolej rzeczy, ale to też jest moment, kiedy głos rodzin katyńskich, co zostało wcześniej wspomniane podczas centralnych obchodów, obchodów słabnie z racji no, naturalnej kolei rzeczy. I to jest nasze, też na, nasze zobowiązanie, żeby dla kolejnych pokoleń y, y, tą, y, tą prawdę przekazywać. I takie akcje, które wykorzystują troszkę, powiem, performance, troszkę pe pe pewnego rodzaju narzędzia, ma, temu, ma w tym pomóc. Sposób, żeby e, młodych też do tej opowieści włączyć, żeby oni nie mieli wrażenia, że to jest nie o nich, tak. że to ich nie dotyczy? No, to jest największe wyzwanie i znowu to jest w czasach, e, jak wspomnieli, wspomnieliśmy, pewnego nadmiaru informacji, pewnego ciągłego przebodźcowania, to jest, rzeczywiście, to jest rzeczywiście wyzwanie. My przekazaliśmy, bo przez lata powstało bardzo dużo niezwykle ciekawych materiałów edukacyjnych. Nie tylko scenariuszy lekcji dla animatorów, nauczycieli, ale też materiały, krótkie filmiki, krótkie materiały audiowizualne. Wszystko po to, żeby je cały czas wykorzystywać. Dzisiaj jest tak, że coś... coś Tworzymy, a za chwilę trochę tego nie widzimy. Przez lata ta akcja, ta akcja a także instytucje, które biorą e, e, udział w tej akcji wyprodukowały bardzo dużo ciekawego, przepraszam do słowo, kontentu i e, wciąż są aktualne i wciąż mogą być pewną furtką do zainteresowania młodych historią. I oby to się udało w naszym wspólnym interesie. Michał Kosiorek, wicedyrektor Narodowego Centrum Kultury. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję. Powtórka programu: Autopromocja.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 Malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia. Autopromocja.